List świętego Judy Apostoła Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba do powołanych, którzy są poświęceni w Bogu Ojcu i zachowani dla Jezusa Chrystusa. Miłosierdzie i pokój i miłość niech się Wam rozmnożą. Najmilsi, usilnie pragnąc pisać do Was o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do Was z napomnieniem, abyście bojowali o wiarę raz z świętym podaną. Albowiem wkradli się niektórzy ludzie, dawno już przedtem naznaczeni na potępienie, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i jedynego władcy Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa się zapierają. A chcę wam przypomnieć, którzy raz na zawsze o tym wiecie, że chociaż Pan wyswobodził lud z ziemi egipskiej, następnie tych, którzy nie wierzyli, potracił. I aniołów, którzy nie zachowali pierwotnego stanu swego, ale opuścili mieszkanie swoje, zachował w wiecznych więzach w ciemnicy, na sąd dnia wielkiego. Jak Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które tymże sposobem, jak i one, wbrew naturze, zewszeteczniały i udały się za cudzym ciałem, wystawione są za przykład, ponosząc karę ognia wiecznego. Podobnie jednak i ci marzyciele ciało plugawią, z wierzchnością pogardzają, władzą bluźnią. A Archanioł Michał, gdy z diabłem spierając się rozprawiał o ciele Mojżesza, nie śmiał wyrzec sądu bluźnierczego, ale rzekł, niech cię Pan zgromi. A ci bluźnią temu, czego nie znają. Natomiast rzeczy, które w naturalny sposób, jak bezrozumne zwierzęta znają, te ich gubią. Biada im, bo chodzili drogą Kaina i dali się porwać błędowi zapłaty Balaama i poginęli w buncie Korego. Tacy są plamą na waszych ucztach miłości, biesiadując z wami bez obawy, sami się pasąc, są to obłoki bezwodne, od wiatrów miotane, drzewa późnojesienne, bezowocne, dwa dwakroć obumarłe, wykorzenione, wściekłe bałwany morskie, wyrzucające swoje sprośności, gwiazdy błędne, dla których pomroka ciemności zachowana jest na wieki. A prorokował też o nich Enoch, siódmy od Adama, mówiąc, oto przyszedł Pan z tysiącami świętych swoich, aby uczynić sąd nad wszystkimi i karać wszystkich bezbożników między nimi za wszystkie bezbożności ich, których się dopuścili i za wszystkie niecne słowa, które mówili przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Są to szemracze niezadowoleni ze swojej doli, chodzący według porządliwości swoich i usta ich mówią słowa nadęte, pochlebiają w oczy dla zysku. Lecz wy, najmilsi, pamiętajcie na słowa przypowiedziane przez apostołów, Pana naszego Jezusa Chrystusa, że wam powiadali, iż w ostateczne czasy wystąpią szydercy postępujący według swoich bezbożnych porządliwości. Są to ci, którzy się odłączają zmysłowi mający ducha. Ale wy najmilsi, budując się na najświętszej wierze swojej, modląc się w Duchu Świętym, siebie samych w miłości Bożej zachowajcie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku żywotowi wiecznemu. I rozróżniając, nad jednymi zmiłujcie się, a drugich przez postrach do zbawienia przywódźcie, z ognia ich wyrywając, mając w nienawiści i odzież przez ciało pokalaną. A temu, który was może zachować od upadku i stawić przed obliczem chwały swojej beznagany z weselem, jedynemu mądremu Bogu, Zbawicielowi naszemu, niech będzie chwała i wielmożność, moc i władza i teraz i po wszystkie wieki. Amen.